Rozdział dziesiąty. Wtedy ujrzałem drugiego anioła mocnego, wstępującego z nieba, obłokiem obleczonego, a tęcza była na głowie jego, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, któremu miał w ręce swej książki otworzone i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi i zawołał głosem wielkim jak lew ryczy a gdy zawołał mówiło siedem gromów głosy swoje a gdy siedem gromów mówiło głosy swoje miałem napisać ale usłyszałem Głos z nieba mówiący mi, zapieczętuj, co mówiło siedem gromów, a tego nie pisz. A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że czasu już nie będzie. Ale w dni głosu anioła siódmego, gdy zacznie trąbić, ma się dokonać tajemnica Boża, jak to oznajmił sługom, swoim prorokom. A głos który słyszałem z nieba, po drugie mówił ze mną i rzekł, idź, a weź mi książki otworzone, a które są w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książki i rzekł, weź, a zjedz je, I będąć gorzkie żołądkowi twemu, ale w ustach twych słodkie będą jak miód. Wziąłem więc książki z ręki anioła i zjadłem je. I były w ustach moich słodkie, jak miód. Ale gdy je zjadłem, brzuch mój stał się gorzkim. Więc rzek mi, musisz ponownie. Prorokować przed narodami i poganami i językami i wielu królami.